kto się tedy uniży jako to dziecię, ten ci jest największym w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno dziecię takie w imieniu mojem, mnie przyjmuje. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej by mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej. Biada światu dla zgorszenia. Albowiem muszą zgorszenia przyjść, wszakże biada człowiekowi onemu, przez którego przychodzi zgorszenie. Przetoż, jeśli ręka Twoja albo noga Twoja gorszy się, odetnij ją i zarzuć od siebie. Lepiej jest Tobie wnieść do żywota chromym albo ułomnym, niżeli dwie ręce albo dwie nogi mając wrzuconym być do ognia wiecznego zniszczenie. A jeśli cię oko twoje gorszy wyłupie i zarzuć je od siebie, lepiej jest tobie okiem wnieść do żywota, niżeli oba oczy mając być wrzuconym do ognia piekielnego. gechenny. Patrzejcież, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich, albowiem wam powiadam, iż aniołowie ich w niebiesie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 Ale jeśli Cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby w uściach dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech Ci będzie jako poganin i celnik. Zaprawdę powiadam Wam, co byściekolwiek związali na ziemi, będzie związane i na niebie. A co byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i na niebie. Zaśmiem powiadam Wam, iż gdyby się z Was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by prosili, stanie się im od ojca mego, który jest w niebiesiech. Albo ją, gdzie są dwaj, albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam im jest w pośrodku ich. Wtedy przystąpiwszy do niego, Piotr rzekł: Panie, Wielokrotnie zgrzeszy przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu, czy aż do siedmiu kroć? I rzekł mu Jezus, nie mówię ci aż do siedmiu kroć, ale aż do siedemdziesiąt siedmiu kroć. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który się chciał rachować z sługami swymi. A gdy się począł rachować, stawiono mu jednego,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 Ujrzawszy tedy spółsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo, a szedłszy oznajmili panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy zawoławszy go pan jego, rzekł mu: Sługo zły, wszystek on dług odpuściłem ci, żeś mię prosił, a zażeś się i ty nie miał zlitować nad spółsługą twoim, jaką się ja zmiował nad tobą?